Minęła 11. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wiktor Orban nie będzie już premierem Węgier, traci władzę po 16 latach. Za chwilę polityczne komentarze, które zebrała nasza reporterka. Zakończona śmiercią kłótnia w Bystrzycy kłonskiej dziś sąd zdecyduje o areszcie dla podejrzanego o śmiertelne postrzelenie 26-latka. Prezydent USA skrytykował papieża Donald Trump, zarzucił Leonowi XIV fatalną politykę zagraniczną, zamieścił też kontrowersyjną grafikę. Wyniki wyborów na Węgrzech oznaczają, że być może niebawem do Polski wrócą Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Przegrana Viktora Orbana oznacza bowiem koniec parasola ochronnego dla polityków PiSu. Rozpoczęcie procedury odebrania azylu politycznego polskim politykom zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej lider, lider partii TISA Peter Madżar. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest w, sermi, w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są możliwe scenariusze? Szanse na to, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nadal będą chronieni przez węgierskie władze są zerowe. Peter Madżar zapowiedział, że po wyborach to się zmieni. Co prawda pojawiają się głosy, że po Politycy PiSu uciekną teraz do Stanów Zjednoczonych, ale eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Jański uważa, że wielka ucieczka polityków właśnie dobiega końca. Czasem takie głosy słyszałem, że na pewno musi się pakować Orban, wszyscy jego ludzie, jego rodzina. Muszą się pakować e, służby specjalne z Rosji, które były bardzo aktywne od wielu lat, nie tylko w tej kampanii i musi się pakować Romanowski. To na to politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy powrót partyjnych kolegów będzie dla nich problemem? Przemysław Czarnek pytany o Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego odpowiedział wymijając. Co? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości byliby w Polsce, gdyby w Polsce była normalne, normalny wymiar sprawiedliwości, nie byłoby szukania na siłę sędziego, żeby musiał orzec, że pan Ziobro ma siedzieć w więzieniu, bo tak było w styczniu. Ale ja jest, no ja nazywam się Przemysław Czarnek i nie wzywany byłem przez prokuraturę. Dziękuję bardzo. Premier Donald Tusk uważa, że sprawa jest jasna, nie musimy już niczego dodawać. Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom, witam w Polsce. Tak mówił szef rządu pytany o Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego. A głosy polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Epoka Wiktora Orbana się kończy, ale to nie oznacza, że system, który stworzył odejdzie w niepamięć, ocenia Artur Lorek. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu premiera Węgier zaskoczyła skala porażki w wyborach. Nie oznacza to jednak końca systemu Orbana. Mówimy o miażdżącym zwycięstwie, mówimy o końcu epoki Orbana, natomiast nie możemy powiedzieć, że system Orbana się skończył. Przed nową władzą jeszcze bardzo długa droga, zanim ten system, jeśli będzie taka wola i determinacja, uda się rozmontować. Partia TISA, Pitera Madżara po odliczaniu niemal wszystkich głosów zdobędzie większość konstytucyjną w parlamencie. Tragicznie zakończyła się sobotnia kłótnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Śmiertelnie postrzelony został jeden z mężczyzn, który brał w niej udział. Dziś sąd zdecyduje o areszcie dla jednego z uczestników zdarzenia. Według ustaleń śledczych między czterema mężczyznami, wśród których był podejrzany instruktor strzelectwa, doszło do kłótni. W trakcie sprzeczki instruktor miał wyciągnąć legalnie posiadaną broń palną i oddać kilka strzałów. Pierwszy z nich miał być ostrzegawczy. W wyniku zdarzenia śmiertelnie postrzelony został 26-letni mężczyzna, który zginął na miejscu. Po zdarzeniu sprawca sam zgłosił się na policję. Funkcjonariusze zatrzymali także dwóch innych uczestników zajścia, którzy wcześniej uciekli z miejsca zdarzenia. Mężczyzna, który oddał strzały nie przyznaje się do winy i twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej. Prokuratura stoi jednak na stanowisku, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Miał je w żołądku i chciał przemycić. Celnicy zatrzymali 40-latka na gdańskim lotnisku po tym, gdy przyleciał z Londynu. Kapsułkę w czasie rutynowej kontroli bagażu wykrył służbowy pies. Badanie potwierdziło, że była to kokaina, mówi Sebastian Pakalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Podróżny, obawiając się o własne zdrowie i życie, przyznał się, że połknął 88 kapsułek z kokainą. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano badanie tomografem komputerowym, które potwierdziło obecność narkotyków w jego organizmie. Mężczyźni grozi nawet 20 lat więzienia. To są aktualności jedynki. Kontrowersje wokół zachowania Donalda Trumpa, amerykański prezydent w swoich mediach społecznościowych, ostro zaatakował papieża Leona XIV, zarzucając mu słabość wobec przestępczości i prowadzenie fatalnej polityki zagranicznej. Leon XIV w ostatnim czasie zaapelował o pokój na świecie i, choć nie odniósł się bezpośrednio do wojny USA z Iranem, to jego słowa o konieczności zaprzestania pokazu siły zostały odebrane jako krytyka działań Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA opublikował, też w swoich mediach społecznościowych obrazek przedstawiający go w roli Jezusa, uzdrawiającego chorych. Zdjęcie wywołało poruszenie w sieci. Krytycznie działania Trumpa ocenił m.in. szef BBN Sławomir Cęckiewicz. Wpis i grafika prezydenta Trumpa na temat Ojca Świętego Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą wszystkich katolików, napisał Cęckiewicz. Dziś dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. W 1943 roku Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Sowieci zamordowali prawie 22 tysiące jeńców wojennych, wśród nich żołnierzy Wojska Polskiego, lekarzy czy inżynierów, mówi dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Schneider. Ucierpieli nie tylko ci pomordowani, ale także ich rodziny. Zbrodnia katyńska kładzie się cieniem na długie dziesięciolecia historii Polski.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 Jeśli popada, to na północnym zachodzie, poza tym sporo przejaśnień i Słońca. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni na wschodzie oraz miejscami na północy i południu, około 14 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1010 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek, Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.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 propozycji. Przypomniał mi się plebiscyt, ale dawno, dawno temu, robiony w Radiowojedynce na taki polski przebój czasów i Wtedy na czele Małgośka z Marelo Rodowicz triumfowała i święciła te triumfy. Ale tak naprawdę czasy się zmieniają, a w tym przypadku trzeba by zrobić tak naprawdę dwa oddzielne plebiscyty. Jeden na polski, a drugi na zagraniczne piosenki. Jak zagraniczne, to widzę, że grupa Petro Boys w kontrze do Rolling Stonesów miałaby tutaj bardzo duże szanse. O dziwo... Mało osób pisze o grupie The Beatles, a to jest ciekawe. Jak Marcin Wojciechowski pojawił się w naszym studiu, to go zapytam, co on na tym sądzi. A jeżeli chodzi o polskich wykonawców, to rzeczywiście Rodowicz, ale Marli Rodowicz po piętach przez Zbyszek Wodecki. A biorąc pod uwagę to, co jest na facebookowym profilu Radio 1 to nawet Zbigniew Wodecki zdecydowanie na miejscu pierwszym przed panią Marylą. To może jeszcze oddzielnie kategoria mężczyźni i kobiety. Można by i tak. Roman Czejarek, zapraszam. To są cztery pory roku w programie pierwszym Polskiego Radia. Pory roku. Ale zanim o przebojach, i zanim o tym, dlaczego George Michael wygrywa wszędzie, to znaczy wszyscy się biją, walczą, a na końcu i tak jedno konkretne nagranie zdobywa to miejsce pierwsze, to wcześniej jeszcze kolejna podpowiedź w naszym konkursie. Mm, są tacy, którzy już prawie że ocierają się o dobrą odpowiedź, więc już nawet nie letnio, a troszkę cieplej. Ale żebym mógł powiedzieć gorąco, to jeszcze trochę czasu nam chyba potrzeba. 72 151, wszystko mający zegarek. Cardio Watch czeka na Państwa, ale trzeba odgadnąć, co tu jest schowane. Cieszy się dużym powodzeniem kula, wyrzutnia na linach gumowych. Lecimy. Trzeba uważać na głowę, bo zwiewa. Na poważnie, super atrakcja dla rodziców i dla ich dzieci. Wydawać by się mogło, że ustrzelenie nagrody na strzelnicy oh, yes, graniczy z cudem okazuje się, że nic bardziej mylnego. To wręcz dziecinnie proste. Wygrałem taki motor, no po prostu wygrałem. Bez kolorowych karuzeli, waty cukrowej i balonów napełnionych helem straciłoby swój klimat. 72, 151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Ale o co chodzi? Pan Łukasz w sprawie piosenek Petro Boys i Cesyn. Panie Łukaszu, też bym na to głosował, ale do pierwszej dziesiątki. Do pierwszej trójki już z pewnością nie. Natomiast wracając do naszego konkursu, Watchmark, wszystko mający CardioWatch, czeka na Państwa. 72-151, ja czekam na odpowiedzi. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark. Producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl To Marcin Wojciechowski za chwilę w naszym studiu. obecność Beatlesów jest dla mnie znacząca. I daje mi szczerze mówiąc do myślenia. Marcin Wojciechowski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. On się na tym zna. To może ty wiesz, jak to wyjaśnić. Dlaczego nie ma Beatlesów, a dlaczego jest George Michael? No tak, ale pamiętam, jak byłem ja na wiem. szkoleniu w BBC. To było dawno temu oczywiście. Mm -hmm. I tam było takie hasło, jak nie wiesz, co zrobić i nie wiesz, już o czym wiem. gadać. Zagraj, prawda, piosenkę. Jak nie wiesz, jaką zagrać, zagraj, zagraj Beatlesów. Beatlesów. Zawsze będzie dobrze. E, no, to... to było w BBC, a y, listę, o której mówimy... Dzień dobry państwo tak się nie przywitałem, się przy przywitałem bardzo się cieszę, że jestem w tej, w tej audycji. Romek zapytał, dlaczego jest Carless Whisper, a dlaczego George nie Michael, ma George Michael a dlaczego nie ma Beatlesów. Y ale to będzie takie brutalne radiowe y rozwiązanie Szczerze, tej poproszę. zagadki. Szczerze, no. Stacja, która przygotowała ten ranking, czyli Magic Radio, nadaje w formacie radiowym Adult Contemporary, czyli AC, czyli to jest format... Wytłumacz, słuchaczom, o co chodzi? Chodzi o to, że stacje radiowe Aha. są podzielone na formaty, czyli każda stacja, nie tylko w Wielkiej Brytanii, u nas też. U nas też to się dzieje, akurat może nie w przypadku polskiego radia, tylko bardziej w komercyjnych na stacjach. Ale tak. w innych tak? Format polega na tym, żeby stacja docierała do grupy docelowej, czyli firma sobie, właściciel sobie wymyśla, że chce nadawać dla słuchaczy dorosłych. I precyzuje to na przykład dorosłych 35. Dorosłych starszych, mniejsze miasta, tak, średnio tak, tak, zarabiający, to, to Nie niestety, za bogatych, nie za biednych, Dokładnie tak, tak to jest niestety Excel. I stacja AC nadaje dla słuchaczy w wieku 25, myślę 50 mniej więcej. No to czekaj, ci 25 tych na świecie nie było, jak George Michael ale tę znają, Ale piosenkę znają, natomiast 50 to już całkowicie, a z kolei Beatlesi pewnie trafiliby na listę na najpopularniejszych piosenek stacji tak zwanych oldies. oldies. Oldies, Czyli dla słuchaczy starszych. The best of 60. Tak, 60, tak. czasami nawet 50, 70 już, bo to, ten format, o którym mówiłem wcześniej, AC, w którym nadaje Magic, to już jest, to są lata 80, 90 i współczesne głównie, trochę współczesnych utworów dla dorosłego słuchacza, dojrzałego, który już nie oczekuje rapu, nie oczekuje to skrajnych... To ja to przełożę na polski. Proszę to bardzo. W zależności od tego, jakby to była polska lista, albo by wygrała Rodowicz? Albo by wygrała Sanach na przykład? Sanach... Sanach już nie, bo to ci dla, młodsi, młodsi Ale myślę, że w stacji AC w Polsce wygrałby... Kaja. Kaja? Kaja, tak, Kaja 80, doskonale, tak. bo Kaja łączy 80 90 Edyta Górniak. Edyta Górniak. Bo ma sukcesy Edyta, Edyta Bartosiewicz no. mogłaby swoją dżeny na przykład w takim formacie umieścić, bo to całe lata 90 więc tak to, drogi Romku, tłumaczę, nie to, że Brytyjczycy zignorowali Beatlesów. No to straszne jest. Niestety, znaczy, dlaczego w sumie, jeżeli ta stacja ma swoich słuchaczy, którzy lubią muzykę z tej konkretnej dekady, albo z dwóch, trzech dekad, bo to się tam do, do jednej nie zawęża, tylko do trzech, załóżmy. No to dlaczego chcesz im wciskać na siły artystów z innego pokolenia? Nie, nie z innego powodu. A z jakiego? Bo zapomnieli o Wake me up before you go, go. A, a przecież ten sam autor i raptem parę miesięcy wcześniej. Tak, ale ja przyjrzałem I ile tutaj... Ile energii widzicie? więcej ale właśnie, zdecydowanie właśnie... w tej piosence by było? Nie. I tu też jest, to jest klucz. Taki... Takie, takie, tak się smęci No bo stacje AC, o których mówiliśmy Grają głównie ballady Więc ja też zauważyłem, że ten top yy, yy, Do którego się odnosimy To, są, yy, to są ballady To Czyli ma się smęcić, tak? Tak ma być ale to dobrze. Ale, dlaczego taką minę zrobiłeś? Romek proszę Państwa no zrobić teraz. Me up before you go, go, to przynajmniej jakaś energia w tym jest. Ale to już jest, bardzo, ale Macie to już jest inny... Michaela, macie WM, macie wszystko. Ale to już jest inny format stacji, to już jest hot AC. To, <grym> to, to jest sam artysta. Ja to... do... <grym> nadzieję, że Państwo to rozumieją, bo to jest tak jak, nie wiem, no tak jak z. z zaraz, ale moment. To chcesz powiedzieć, że shout Beatlesów na przykład yy, Będzie przez... nie pasował zupełnie do Imagine? Mm. No, w, dlaczego? W, Bo to będzie od... imagine się będzie smęciło i będzie takie intelektualne, a tu będzie twist and shout. To się jinglem oddzieli. Aha. <laughs> Idissem tak zwanym. Tak IDisem. No więc y, pomyślałem sobie, jak by to mogło wyglądać, gdyby ta lista powstała w Polsce? no. No i ja bym jednak Siedzę, umieścił, więc możesz mówić. Ja bym, ja, ja byłbym, ponieważ u nas stacje radiowe Sformatowane działają dopiero od roku 1990-91 W związku z tym, a nawet trochę później Jeszcze się zaczęły tak na dobre formatować Więc postanowiłem, że potraktujemy Nasz polski mhm. plebiscyt Gdyby taki powstał yy, Szerzej a jeżeli szerzej, to nie ma tutaj żadnej dyskusji. Ja na miejscu pierwszym stawiam Czesława Niemena i dziwny jest ten świat. Brawo. Jestem za zdecydowanie. I to jest dlaczego? Dlatego, że jest to pomnik. To jest piosenka pomnik, ale żywy, niemuzealny. Taki utwór, który łączy y, emocje, ciężar historyczny i sięgają po niego też młodsi artyści. I tak naprawdę w każdej dekadzie, któryś ze znanych artystów sięgał po ten utwór. Nie wiem, w latach 90. Kasia Kowalska. Chociażby ja bym się jeszcze nad Grechutą zastanowił. Tam na drugim dwa. miejscu. Masz poważnie? Tak. I to właśnie? No nie, no dałem trochę inaczej, ale te dałem. A co ty chciałeś dać na drugim? Tango. Ja dałbym niestety, albo na szczęście dni, których nie znamy. No właśnie. Potem dałbym tyle słońca w y, całym mieście Anny Jantar. Popatrz. Polski klasyk, lekkość, melodia, Natalia, y, wszyscy to znają. A nie lepiej, nic nie może wiecznie trwać. Nie wiesz, bo smutne. Od, od, ale od razu łezka się kręci, wiesz, łapie za serce emocje, emocje są ważne. Ale jak się zakochujesz i ktoś ci puści, nic nie może wiecznie trwać, to od razu tracisz radość z tej miłości. Słuchaj, Małgośka Rodowicz jest też o rozwodzie tak naprawdę. Pasyta Dlatego maja, nie dałem jej na naszą... kępa, A zobaczy z przebojem, nie? <laughs> Dlatego nie umieściłem jej na naszej liście. Żartuję oczywiście. No później dałbym... Nie pytaj o Polskę, obywatela GC. Tak, powiedziałbym, intelektualnie pan polecił. Żeby wszystkim było. Wierzę jak to było, wierzę mi. miłości, wierzę radości, szczęścia. dlaczego nie to? Bo to jest takie Albo wolność, szanuję, To zbyt osadzone politycznie. Rozumiem, dobra. E, ma nam krakowski Splin. pamiętaj, że to jest, czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony, hipnotyczny, no znowu miejski e, utwór wszechczasów. E, dałbym, no, idąc tym tropem, by music nie daruje ci tej nocy, oni teraz twierdzą, że to też była polityka. Ja tak naprawdę nie wiem. Bo chodziło podobno o stan wojenny, ale ja myślę, że to jest nieprawda. Nie, to bo, jest taka ja też, piękna legenda ja dorobiona taką, teraz do tego, ale taka trochę naciągana. Też mam taką nadzieję. No i umieściłbym coś współcześniejszego też. O. Yy, taką, takiego artystę, który też połączył pokolenia i jest ostatnio bardzo popularny. Debiutował kilkanaście lat temu zaledwie, ale zrobił... Kilkanaście rzecz. lat temu to on dla młodych słuchaczy to on już jest emerytem prawie, że... Ale jakoś tak wydaje mi się, że Ludzie go kojarzą. Chodzi ci o tego, co w marynarce na scenie występuje i zawsze prawie w jasnej albo białej koszuli. On już wie, że biała się źle w telewizji sprzedaje, więc trzeba taką lekko kremową, ciemniejszą, żeby nie było blasku. Tak. Ale zawsze taki elegancki, ładny i w ogóle. o kim okay, mówimy? O Dawidzie. Tak, dokładnie. Dawid, Dawid podsiadło. Umieściłbym go na tej liście z prostego Który powodu, kawałek? Bo, bo łączy. Dałbym piosenkę z jego pierwszej płyty z początku jego kariery, jego jeden z większych przebojów. Chociaż rzeczywiście można by, się, można by dyskutować z liczbami, mhm. bo nie by miał mało miasteczkowy, jest silnym rywalem tego utworu, ale zdecydowałbym, że to będzie jednak w dobrą stronę, choćby z powodu treści, przesłania, świetnej produkcji, dobrego brzmienia. Przepraszam, ja sobie pomyślałem. Tak, dlaczego my na stulecie jedynki nie robimy listy stulecie jedynki? O wszystko możemy jeszcze zrobić. Tak, teraz mi przyszło do głowy. I, i grałby się utwory z 1924 na przykład. A skąd wiesz akurat, że Ordonka? A może Fogby wygrał, byłby trochę młodszy? A ciekawy, no, no tak, no może. To, wiesz co, to radio jest. A mater... może Rusowicz? A może Jacyś Wierzni czarni A może czerwony? Dlaczego nie ma czerwony gitar w ogóle? Mm. ładno, oczy, masz komuś, dlaczego nie, prawda? Zobacz. I myślę, że takie pytanie, Romku, można by zadawać i zadawać. A dlaczego nie ma Edyty Górniak, to nie ja, największego sukcesu y, eurowizyjnego polskiego? By to było drugie to miejsce tylko. Ja wiem, żartuję oczywiście, to było tak. No, dałbym edytę Górnie, jak to nie ja Dałbym 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. Umieściłbym Andrzej. Tak? No, na żółto i na niebiesko to a to tak, Ale Andrzej Zaucha byłaś serca biciem, już też może być. Choć takie muzycznie może nie jest to zbyt uniwersalne, to jednak kolejne pokolenia po to sięgają. Ale to jest jak ten live, bo to jest ten sam rytm, co przy pomocy i ucisku serca. Tak, dobra. Ale w takim razie podsiadłem, zakończę. Zakończymy. No, mam nadzieję, że państwo zgadzają się z tą listą. Jak nie, to proszę napisać mi na maila. Możemy to Dziękuję. Kropka. Znaczy Marcin Wójcikowski ma Tak, o 14:00 słyszymy się w folderze. Za metalowy krat. Wszystko jest okej okay. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil Brakuje mi krzyczących ludzi i im dobrze Pomalujemy twarz białym i czerwonym Przecież doskonale, wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę I siubi brak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 Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron Spaghetti Combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl kośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl, to się opłaca. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media ekspert może ja kupić kawę, płyn do prania, kapsułki, do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalo, no jakby to. La, a widziała pani?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 Dwa takie same wskazania w dwóch różnych miejscach Polski. Łeba i Racibórz, jakże odległo od siebie. Dziś do końca dnia nie mało lub umiarkowane, dnie na zachodzie okresami duże i tam się może pojawić na północnym zachodzie jakiś deszcz, ale to będą delikatne opady. Temperatura będzie powolutku coraz cieplej, 12 stopni na wschodzie. 12-13, miejscami na północy i na południu też, 14-15 w centrum, 18 może nawet lokalnie 19 na południowym zachodzie, tam najcieplej. Oczywiście w górach i na samym Półwyspie Helskim troszkę chłodniej, ale ten helm, no, powiedziałbym nieźle, 8 stopni. Teraz Ciechanowiec, województwo podlaskie. Anna Wiśniewska, dyrektor Muzeum Rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest z nami słoneczko, niebo bezchmurne, temperatura w okolicach 10 stopni, więc bardzo przyjemna pogoda. W naszym muzeum została otwarta wyjątkowa wystawa czasowa, której tytuł to, kurczę, blade, niech cię gęś kopnie. Bardzo intrygujący tytuł wystawy, a dokładnie wystawa opowiada o historii chowu drobiu w Polsce dawniej i dziś. Wystawa jest wyjątkowa ze względu na to, że pokazujemy nie tylko najstarsze obiekty związane z chowem drobiu w Polsce, ale również znaczenie drobiu w kulturze i w życiu codziennym. Możemy tu zobaczyć nie tylko narzędzia, ale również małe arty dzieła, jak na przykład pisanki, szkło, porcelanę czy pocztówki. Dziwne pytanie. Znaczenie drobiu w życiu codziennym. No wiadomo, że pisanki, zwłaszcza po świętach, które były ostatnio. Teraz będzie Warszawa, stacja pomiarowa. Piękne ciśnienie. 1,010,1, czyli 1010,1 hektopaskala 10, tak cały czas rośnie. Termometr, no, idąc tym tropem, powinno być 10,10, 10, a jest 10,5 stopnia. Powyżej 0, oczywiście. pory roku. już to zauważyli. Nawet w piątek padały pytania. Panie Romanie, a czemu mówiąc o lekturze na koniec ostatniego odcinka nie powiedział pan a od poniedziałku nowa lektura? Bo w ten poniedziałek i w ogóle w tym tygodniu będzie troszkę inaczej. Dlatego, że przez 100 minionych lat, a mamy przecież dokładnie stulecie jedynki, wielu artystów, tych najlepszych, z najwyższej półki odwiedziło Polskie Radio, nasze studio. I to jest również historia naszej polskiej literatury. Dlatego w tym tygodniu w czasie naszych codziennych lektur chcemy przypominać artystów, głosy i wiersze, które odczytywali na naszej antenie. Wielcy poeci w Każdego dnia inny artysta, każdego dnia inny twórca, każdego dnia inna osoba, ci najwięksi osobiście, którzy w tym studiu, przed tym mikrofonem w czasie tych stu lat siedzieli. Dziś Tadeusz Różewicz. Mój krótki wiersz, mój krótki wiersz czasem się wydłuża, dłuży, wymyka spod ręki więc go przycinam, przeważnie u dołu, rzadziej od góry, bo w górze jest światło. Są kłopoty z końcem. Wiersz nie chce się kończyć, ciągnie się dalej, nudzi, marudzi, mnoży słowa, swój koniec odwleka. Co zrobić z tym końcem? Utopić go w ciemności na modłę celana? Albo w kokardkę zawiązać, piękną jak motylek? Albo w pułętę I tak zostawić na przynętę? Tadeusz Różewicz i mój krótki wiersz. Jedynka. Sto lat. Jutro. Julian Tuwim.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 Świetni mój krok Miłości oddają Bo Poza płonącym świadza złe Chcę zdumić swój, swój ból Proszę uwolnij mnie bo zabawiennie na mnie czeka Kiedy strach zwycięża sen Ta niepewność jak czeka Mocnym nutem wciągam Serca serca, które słów, pozwoli by odwagę, skrzycił mój jak stóż. Noc za na mnie czeka, kiedy strach przezwycięża sen, a ta niepewność jak czeka Mocnym nurtem wciąga mnie, cicho modląc się ofiarę, bicie serca, które słów. Chciałem teraz bardzo podziękować pani Wandzie z Łodzi. Pani Wando, nie tylko za dobre rozwiązanie, ale za to, co wpisała pani w SMS-ie, rozwiązując nasz konkurs i naszą zabawę. Pani Wanda napisała tak, wesołe miasteczko, to jest rozwiązanie, wesołe miasteczko, gdzie strach, radość i łzy nie wywołują wstydu, bo ktoś trzyma cię za rękę. Pani Wando, dzięki, gratulacje jest nagroda oczywiście.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 Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Oh, She sends the kids to school, sees them up with a small kiss She's the one they're going to miss in lots of ways pyta, a można wpaść do was jutro tam na tę audycję? Panie Krzysztofie, zapraszam bardzo serdecznie. Audycja z Kasparowego Wierchu, czyli z wysokości 1987 metrów nad poziomem morza. A dlaczego nie? A proszę bardzo, od 9 do 12 Radio 1 kd Będę tam sam, bo będzie zespół Trybunie Tutki i nawet szykujemy coś na kształt małego koncertu. No na tyle, na ile na szczycie góry da się to zorganizować, ale coś będzie. Więc panie Krzysztofie, inni słuchacze, budzik na rano, do zakopanego pod stację kolejki i na górę zapraszam cztery pory roku w stulecie programu pierwszego polskiego radia z Kasprowego. Do jutra! Pusta deszczowa, ja czekam na ciebie. Na mieście ludzie mówili o cudze. Tak rzadko słońce przez chmury się przedziera, ja nie dbam o siebie chleb z herbatą, herbata chińska ma słody poronę, a przy okazji śmierć krabatą Tak my nie myślałem ostatnio, o świecie, o tym deszczu, o tobie i o Twoich i o miłości. I'm gonna Można żyć bez powietrza Ja nie wiem Kochanie, ja nie wiem I takie okropne lato I ty w potrzebie I ja tu nie wiem co Nie wiem co Poradzić na to he e o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 to jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl zestaw trzech garnków Silvercrest ze stali szlachetnej z pokrywkami. Aż 50% taniej. Tylko 124,50. Najniższa cena z 30 dni 249 zł. Lidl. To się opłaca. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wawni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit.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 Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy Pralki i suszarki, lodówki i zmywarki W super niskich cenach Reklama Ogłoszenie społeczne Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o Twoje bezpieczeństwo podczas aborcji Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy Cię okres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 Ewa Mierzejewska, zapraszam na autostradowej czwórce. Między węzłami Legnica, południe Legnica, wschód, w pobliżu Nowej Wsi Legnickiej zderzyły się dwa samochody osobowe, na szczęście bez poszkodowanych. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia, jest niewielki korek na 92 kilometrze, a w zasadzie od 92 i korek jest też, tak samo niewielki, w drugą stronę. Na której na tej jezdni nic się nie dzieje, tylko po prostu kierowcy z zaciekawieniem patrzą, co dzieje się po drugiej stronie. Droga Krajowa nr 73 na Podkarpaciu na trasie Kołaczce Jasło w Krajowicach już odblokowana. Po tym jak zdarzyły się dwa samochody osobowe na 164 km był ruch naprzemienny i mamy już potwierdzenie od służb, że tam jest posprzątane. Można przejechać bez żadnych problemów. W Warszawie utrzymują się korki na S8, na jezdni w kierunku Białego Stoku, na wysokości węzła Mary Mącka i później Prymasa. To jest już takie spowolnienie bardziej. Widać, że samochody jadą tylko zdecydowanie wolniej, a w przeciwną stronę korek jest od Mary Mąckiej i kończy się tuż za mostem Grotarowieckiego. Na razie droga krajowa nr 61 przejezdna na wysokości mostu północnego i później niewielkie spowolnienia na jezdni w kierunku Jabłonny i Legionowa na wysokości y, Nowodworów. I jeszcze Prymasa, Aleja Prymasa Tysiąclecia korkuje się w Warszawie na dojeździe do Alei Jerozolimskich i odwrotnie także Aleje korkują się na dojeździe do Prymasa Tysiąclecia. Jeśli Państwo widzą na swojej trasie jakiekolwiek spowolnienia prosimy o sygnał 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze w programie pierwszym Polskiego Radia. Hejnał z Wieży Mariackiej.